My Ojca i Syna, i Wybaczmy tego. Amen. Ojcze nasz, któryś Panie, jest w imię, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako od tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wino no I nie bądź nas ale nas spadnie. Tak. Matko Słowa Bożego, módl się święty się Ojca i Syna, w imię Ojca i Syna. W imię Ojca Świętego. Amen. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie nasze ostatnie spotkanie z tego zeszło, zeszłorocznego cyklu, bardzo długiego, obszernego cyklu i niezwykle bogatego w treść, a mianowicie jeszcze dzisiaj e, kilka.. Dokładnie dwa, może trzy zagadnienia z teologii e, historii ksiąg deuteronomistycznych. Tutaj Pana Jerzego przed spotkaniem dopyta, pytałem się, czy, były, czy była mowa miesiąc temu, czy no, na ostatnim spotkaniu właściwie e, historia i, e, życia rodzinnego. Była, ale to może jeszcze tak dla przypomnienia, bo pamiętam, że to tak trochę może po macoszemu potraktowano w racji tejże Zostało nieco czasu. Proszę Państwa, Pismo Święte, Biblia, która jest księgą życia, księgą ukazującą Boga, ale także i człowieka, prawdę o człowieku, oczywiście zawiera wiele wzniosłych tekstów o rodzinie, czy można powiedzieć nawet pewien wykład, naukę o rodzinie. I to już od samego początku, prawda? Historia pierwszych rodziców, kobiety, mężczyzny, Adama, Ewy. Proszę, zwróćmy uwagę, pierwsza rzecz po wyjściu z raju, po opuszczeniu, prawda? Tę, tę sytuację mamy opisaną w trzecim rozdziale. Pierwsza rzecz to właśnie aspekt rodzicielstwa. Ewa staje się matką, Adam staje się ojcem. Ci pierwsi, rodzice, znaczy ci pierwsi ludzie stają się rodzicami dla, dzięki temu, że mają synów. Kaina, Abla, później Seta. I od tego momentu, czyli od samego początku można powiedzieć, od początku dziejów ludzkości, Biblia kładzie bardzo mocny akcent na życie rodzinne. Oczywiście w różnym wymiarze, nie tylko pozytywnie, ale negatywnie. ta historia która jest związana z Kainem i jego rodem, jego tą linią od, wywodzącą się od Adama przez Kaina. To będzie rzeczywiście historia grzechu, historia zła i to zła nasilającego się, ale z drugiej strony historia seta wiodąca przez Noego do Abrahama będzie ukazywała z kolei te dobre strony, ukazywała dobre zachowanie. I tak mamy przecież na przykład księga dalej, księga rodzaju, to jest właściwie jedną wielką sagą rodzinną, sagą rodu Abrahama, w której widzimy dbałość o małżonkę, o dobór żon dla swojego syna, również troskę o posiadanie dzieci. Czy inna księga, księga Tobiasza, to już prawda wręcz ideał życia rodzinnego i to takich na przestrzeni kilku pokoleń. A to, co nas interesuje, czyli ten ideał życia, życia rodzinnego, czy obraz życia rodzinnego w historii deuteronomistycznej. Oczywiście nie może być inaczej, tylko tak jak w każdym przypadku, yy, należy wyjść tutaj od Księgi Powtórzonego Prawa, przypo, która, przypomnę, jest tym tekstem wzorcowym, jak ma być, prawda? W, całej, w życiu człowieka, także i w tej historii biblijnego Izraela. Ta Księga Powtórzonego Prawa to taka swoista uwertura, można powiedzieć, konstytucja wyznaczająca życie, życie wręcz idealne. No i oczywiście w Księdze Powtórzonego, Księdze Powtórzonego Prawa w piątym rozdziale, gdzie jest przypomniany dekalog, Czytamy w szesnastym wersecie czci ojca swego i matkę swoją, jak ci nakazał Pan, Bóg Twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg Twój. Zwróćmy uwagę, że to przekazanie na tle innych, chociażby następnych, które brzmią: Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. Jest um, rozbudowane. Paweł Apostoł zwraca uwagę, że jest to pierwsze przykazanie z obietnicą. Abyś długo żył. A zwróćmy uwagę, że przecież to jest jedno z podstawowych życzeń, jakich sobie składamy. Chociażby pieśń 100 lat. No to co, co to znaczy? Abyś długo żył. I jest już zawarty w tym ideał, abyś długo żył, Oczywiście żył dobrze, prawda? Aby ci się, I aby Ci się dobrze powodziło na ziemi, którą Ci daje Pan Bóg. Tu należy wspomnieć, mówimy teraz o sytuacji życia rodzinnego, właśnie jak wygląda ta instytucja. Rodzice, nasze małżonkowie, tak ukazuje to Biblia, już w Starym Testamencie, tak jak powiedziałem od samego początku, małżeństwo jest nastawione na rodzicielstwo, żeby właśnie jest w pełni, aby było w pełni życiem rodzinnym i oczywiście jest troska o właściwe wychowanie dzieci. Nawet nie może nie tyle było to uregulowane normami prawnymi, co jak zobaczymy w księgach historycznych, czy, w księgach, czy też jest to w księdze rodzaju, raczej bardziej zwyczajem, ale właśnie troska o wychowanie dzieci, należyte wychowanie dzieci, a z kolei w dowodzie wdzięczności dzieci były, były zobowiązane, by y, zająć się starszymi rodzicami. Nie mogli tak pozostawić, prawda? O tym przypomina chociażby mędrzec y, Syrech, a więc tradycja y, mądrościowa. A zatem czci Ojca Twego, prawda? Krótko mówiąc, abyś stał się, abyś był dobrym dzieckiem, bo skoro będziesz dobrym dzieckiem, to będziesz, później, to będziesz umiał wychować swoje dzieci, które odwdzięczą się tym, czym ty masz się odwdzięczyć swoim rodzicom. A więc to zakłada taki cały ciąg pokoleniowy, takiego dobra w rodzinie, które jest obecne. Inne przykłady czy inne przepisy dotyczące małżeństwa w Księdze Powtórzonego Prawa są... No, akurat rozproszone tutaj nie są zebrane razem tak jak inne, inne przepisy ale mamy na przykład w 22 rozdziale przepisy dotyczące czystości tak byśmy powiedzieli czystości wierności w małżeństwie podobnie w 24 rozdziale to przepisy dotyczące z kolei rozwodów w Stary Testament, prawo Starego Testamentu dopuszczało rozwód. Było to także obecne w, w, w, w, kolejnych, w kolejnych wiekach, w kolejnych okresach. Przecież przypominamy sobie, jak faryzeusze uczeni w piśmie zwracają się, do, czy saduceusze również do Pana Jezusa z pytaniem, czy wolno oddalić żonę. Prawda? Później także tradycja, Rabin, rabiniczna ten przepis uwzględniała i szeroko go komentowała. Ten przepis może przypomnę, bo może, nam, może nie pamiętamy z, naszych, z naszej lektury Księgi Powtórzonego Prawa. Otóż 24 rozdział, werset pierwszy. Jeśli mężczyzna poślubił kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeślę ją od siebie. Jeśli ona wyszedłszy z jego domu, pójdzie i zostanie żoną innego, a ten drugi też ją znienawidzi, wręczy jej list rozwodowy i usunie ją z domu, albo jeśli ten drugi mąż, który ją poślubił, umrze, nie będzie mógł pierwszy jej mąż, który ją odesłał, Wziąć ją powtórnie za żonę, jako skalanej. To bowiem budzi odrazę u Pana, a Ty nie możesz dopuścić się takiej nieprawości w kraju, który ci daje w posiadanie Pan Bóg Twój. Przepis bardzo rozbudowany, ale y, kluczem właściwie zrozumienia jest owe tutaj sformułowanie, owe wyrażenie gdyż znalazł u niej coś odrażającego. Prawda? Przepis bardzo szeroki, dlatego przez rabin, później przez różnych interpretatorów, najpierw faryzeuszy uczonych w prawie, w piśmie, jak później przez rabinów y, szeroko, y, interpret, różnie interpretowane, może nie szeroko, tylko różnie. Przykładowo, i to, to rzeczywiście było pytanie aktualne i to, co mamy w Ewangeliach, ma swoje potwierdzenie historyczne. Czy wolno oddalić? Wolno, bo to prawo, prawo mojżeszowe na to pozwalało. Tylko, że dokładnie określić, co znaczy rzecz odrażająca. Po hebrajsku erwat davar. Nie wiem, czy państwo już to kiedyś wspominałem, czy Państwo wiecie, ale w, w czasach Pana Jezusa były takie dwie główne szkoły. Szkoła e, e, e, Hillela i szkoła Szammaja, Hilden na przykład dopuszczał, interpretował ten przepis coś odrażającego, że na przykład przestała się po prostu zwyczajnie podobać. Rozsądnie, tak? Tutaj taka wypowiedź z sali. Mało tego, że na przykład przysoliła zupę, czy źle przygotowała, też rozsądnie, tak? Tak, właśnie, więc te spory, tu już mówię, prawda, uczonych w prawie, później interpretatorów, spory wśród faryzeuszy, później to przechodzą w szkoły rabinackie, były te, było to, te przepisy były rozbudowywane. Jeżeli, ale przepis, przepis w rozdziale wcześniejszym, to znaczy w 22 jest ważniejszy, ponieważ on zwraca uwagę na wierność w małżeństwie. Oczywiście wierność pojmowano swoiście, to znaczy w, tam, w duchu tamtego czasu, to znaczy także zakładając poligamię. Prawda? Małżeństwa były poligamiczne, to znaczy mężczyzna mógł mieć kilka żon. I to w księgach tych właśnie deuteronomistycznych jest spotykane. W przypadku Elkany już na samym początku... Proszę. I, każdy był wierny. Tak, i, I każdy był wierny właśnie. O to chodzi, że, że pod tym względem właśnie no, prawo starało się tutaj no, utrzymać, jak to powiedzieć, pewną regulację tak, czy później Dawid, Salomon, no Samolomon, to już rzeczywiście swoiście pojmowana wierność. W każdym bądź razie rzeczywiście akt pozamałżeński był traktowany jako cudzołóstwo i to było jeden z tych grzechów, który był karany karą śmierci. I to bardzo okrutną, ponieważ poprzez ukamienowanie. To właśnie... Te przepisy znajdują się w 22 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. I jeszcze prawo lewiratu, 25 rozdział. Tutaj ta regulacja w bardziej w trosce o dzieci, to znaczy gdy, gdy umrze mężczyzna, nie pozostawiając po sobie potomstwa taką owdowiałą, bezdzietną kobietę był zobowiązany wziąć za żonę, w tej nomenklaturze za drugorzędną żonę, czy przynajmniej, ale w takim wymiarze, żeby roztoczyć nad nią opiekę, zająć się tą kobietą, brat owego zmarłego mężczyzny, bądź ktoś z najbliższej rodziny. I mamy tutaj w Starym Testamencie przykład Księga Rut, prawda? BOZ był zobowiązany do zajęcia się, yy, prawda, do opieki nad ród, no i poprzez to Noemi. Ale to z tym będzie, jeśli będą mieszkać w stół w jednym z nich, to tylko był, gdyby w studiu na samym Myślę, że nie, ponieważ później jest pokazana właśnie historia Booza, prawda, który już jest dalekim krewnym. To raczej jest uwzględnione pierwszeństwo, kto, do kogo należy ten obowiązek, bo w księdze ród też się spotyka, że przed Boezem jest inny krewny, bliż, będący w bliższych więzach e, rodzinnych. Prawda? Więc może tutaj na takiej zasadzie, że komu to prawo niejako przysługuje pierwszemu. Wcześniej mamy jeszcze historię Tamar e, e, prawda, w księdze rodzaju. Dobrze, to powiedzmy ten wyznacznik... E, te teksty, które wyznacznik poprzez prawo. A jak wygląda właśnie praktyka? Jaka była, jaki, jakie było życie rodzinne, jak to, jest jak to jest ukazane w księgach deuteronomistycznych i czy rzeczywiście można mówić o swego rodzaju ideale? Otóż Patrząc całościowo na te księgi, rzeczywiście widzimy troskę, a przynajmniej świadomość wierności, że trzeba być wiernym w małżeństwie i drugi, druga, drugi aspekt, właśnie troska o y, posiadanie dzieci, wręcz dbałość o to, żeby że takie rozumienie, że rodzina, małżeństwo staje się rzeczywiście w pełni rodziną, kiedy jest dziecko czy więcej, nawet niektóre teksty wyraźnie wskazują, że to jest przejaw miłości, kiedy pojawia mężczyzna do kobiety, czy kobiety do mężczyzny, kiedy właśnie kobieta rodzi dziecko. Możesz już takiej syntezy tylko pewne teksty. Otóż księdze Jozułego, patrząc po kolei, Księga Jezułego i tutaj można tę księgę, ten ideał życia rodzinnego połączyć z Księgą ród, widzimy otwarcie na świat pogan. Oczywiście to, co podkreśla Księga, to, co jest widoczne w Księdze Rodzaju, to, co, to, co wręcz stawia jako wymóg prawo mojżeszowe, to to, żeby małżeństwa prawda, były zawierane w obrębie ludu wybranego. To znaczy prawda, Izraelita nie mógł wziąć sobie za żony poganki. To samo córka izraelska nie mogła być poślubiona poganinowi, człowiekowi nieobrzezanemu, prawda? bo to by było od razu u pana. Ale spotyka się jednak pewne wątki, pewne sytuacje, że kobiety, zwłaszcza kobiety, chociaż również i mężczyźni, są włączeni w społeczność ludu wybranego poprzez małżeństwo, ale z wyraźnym zastrzeżeniem, że jest to osoba bogobojna, osoba religijna, wykazująca się jakimś dobrem. I tak jak się powiedzmy toczy dalej historia tej osoby, że ona dochodzi ostatecznie do wiary w jednego Boga i staje się wyznawczynią, bo to właściwie dotyczy przede wszystkim kobiet, e, Boga jedynego. Właśnie między innymi Rachab z Księgi Jozułego. Przypomnę e, tę krótko tę historię, ale zwracając uwagę, czego, co Rachab dokonała. E, prawda? Przyjęła zwiadowców, ukryła, no, jako kobieta widać bardzo zręczna, e, znana w mieście, e, bo przychodzi do niej od razu delegacja od króla, że tutaj przechowuje zbiegów, Rachab umiejętnie, właśnie widać jak tak, powiedzmy taka można powiedzieć kobiecość pod tym względem z niej wychodzi w całej okazałości, umiejętnie zwiadowców kieruje prawda, tak, żeby oni ocalili swoje życie i wypełnili misję do końca, a z kolei wysłanników króla wywiodła w pole. I to nie w sposób przysłowiowy, tylko rzeczywiście ich posłała y, poza miasto, żeby tam szukali y, y, zwiadowców, gdzie ich nie było. E, a co mówi Rahab, co ona wyświadczyła? Y, w tekstach bardzo często, to jest drugi rozdział Księgi Jozuego, możemy to sobie sprawdzić, ale to już, już poza spotkaniem. Mianowicie bardzo często jest tłumaczone, wyświadczyłam wam życzliwość, to i teraz mi wyświadczycie życzliwość, że ocalicie mnie i moją rodzinę. Zwróćmy uwagę, że nie mówi o, o mężu, mówi o, o rodzicach, o ojcu, o braciach. Nie, nie wspomina męża, więc prawdopodobnie nie była samężną kobietą. Najczęściej życzliwość, prawda? Teraz i wy mi wyświadczycie życzliwość. Taka życzliwość za, za życzliwość, uprzejmość za uprzejmość. Otóż w tekście oryginalnym Rachab używa zupełnie innego słowa. Owszem, ono oznacza życzliwość, ale to jest blady aspekt, można powiedzieć, tego rzeczownika. Mianowicie używa słowa hesed, dokładnie miłosierdzie. To słowo najczęściej, właśnie to jest to, co Bóg objawia człowiekowi. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, mówi Bóg w księdze Ozeasza. Prawda? Wyświadczyłam wam miłosierdzie, to jest największy z powiedzmy stopień, prawda, jaki człowiek może okazać drugiemu człowiekowi, bo to jest też to, co Bóg okazuje człowiekowi, właśnie też w najwyższym stopniu, bo owe cheset, miłosierdzie wiąże się z przebaczeniem. Prawda? I teraz Rahab mówi, i tego cheset, tego, he, tego miłosierdzia ja teraz oczekuję od was. Mówię o tym trochę, nieco ten przykład tutaj szerzej opisały, opisałem, ale chciałem właśnie naświetlić tę sytuację, że jeżeli rzeczywiście wchodzą wbrew prawu mojżeszowemu poganki w społeczność izraelską i stają się żonami, to takie kobiety, które rzeczywiście wykazały się, no jeszcze nie znając prawa, ale prawie znają postępowały według prawa y, Bożego. Podobnie, zwróćmy uwagę, ród, również poganka, ale ona wychodząc jakby z tego naturalnego, naturalnej powinności wobec wierności, y, wierność wobec starszej kobiety, swojej teściowej, nie opuszcza, prawda, y, wykazuje się także miłością i właśnie owa wierność, miłość prowadzi ją do, y, do wiary w Boga. Zresztą obie kobiety, będziemy o tym mówili, Rachab i Rut są w rodowodzie Pana Jezusa. Tak, proszę. To są takie późniejsze tradycje. Tak, rzeczywiście. Nie, to znaczy mamy w Księdze Wiozłego w szóstym rozdziale i zamieszkała, prawda, że została no, prawda, włączona i, i, i zamieszkuje po dzień dzisiejszy. Natomiast w rodowodzie, prawda, pana, w rodowodzie Pana Jezusa, który przekazuje Mateusz, Rachab jest tutaj. Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab, Rachab matką, żoną Salmona. Natomiast późniejsza tradycja rzeczywiście powiązała, powiązała Rahab z Józue. Tak, to Flawiusz, a, pamiętamy, Rahab była nierządnicą, prawda, prostytutką w Jerychu. Późniejsi interpretatorzy na przykład Orygenes czy Hieronim, prawda, chcąc jakoś, no, nadać tej kobiecie inny status, to zinterpretowali, że nie była właśnie, nie trudniła się taką profesją, no ale pewnej historii nie można było zmienić. To spotyka się później w komentarzach chrześcijańskich właśnie w takim znaczeniu, że staje się pra-pra-pra-bra pra, babką Pana Jezusa, to że nie była nie żodnicą, tylko że prowadziła karczmę, gospodę w Jarychu. A więc byłaby taką oberżystką w takim razie, w coś takiego, a więc widzimy, jak czasami prawda, no już późniejsze komentarze obawiały, lękały się prawda, ym, no tutaj uwzględnienia, aczkolwiek z kolei w z kolei innych komentarzach, że właśnie ona reprezentuje ten świat pogan, który później wejdzie do ludu wybranego, stanie się ludem Bożym, a więc wejdzie do kościoła. Dobrze. w tamtych czasach pochodzenie nie pochodziło od kobiety? Bo teraz to mówi się, że jest... Od kobiety, tak. Nie, ale nie, nie, dbałość była jednak o, o, o, obydwoje, prawda? Że zarówno ojciec, jak i matka, że, że tutaj jednak pod tym względem Natomiast tu mamy ten odosobniony przypadek, genealogię Mateuszową, prawda, gdy akcentuje kobiety będące, niebędące będące Izraelitkami. Tą... Przyjmowały. przyjmowały, one w, były włączone do społeczności. Właśnie o tym mówię, prawda, że otwarcie jednak sporadyczne, ale otwarcie na świat pogan. Że... Ale nie rząd nie był cudzołóstwem, to było co innego. Tak, tak to jest, mamy. Jak ma... nie było że to jest załód. Inna sytuacja, bo kogoś, znaczy, po spotkaniu zacytuję, bo jest tu nagrywane, zacytuję pewną wypowiedź. I jest to jakiś powiedzmy argument, czy sposób może nie argument, tylko sposób rozumienia. Dobrze, ale przejdźmy dalej. To Księga Jozłego, Księga Sędziów tu z kolei widzimy pewną swobodę. W przypadku Jeftego, a jeszcze bardziej w przypadku Samsona. Samson, który już przed narodzeniem jest nazwany Bożym Nazirejczykiem, więc ten, który ma wypełniać prawo w stu no, procentach, ogranicza się do wypełniania tego prawa, że właściwie nie obcinał włosów. W ten sposób zachował Nazirat. Właściwie pozostałe działanie Samsona to łamanie prawa, łącznie z tym, że właśnie brał za żony kobiety spoza społeczności ludu wybranego. A patrząc w ogóle w tej księdze um, biblijnej na życie rodzinne, to widzimy, czy w ogóle życie, nie mamy tu jeszcze życia takiej wspólnoty narodowej, tylko bardziej społeczność rodzinną, stąd rola ojca czy rola sędziego, prawda? który najczęściej jest właśnie żonaty i ma dzieci jak Gedeon, którzy później będą, jego synowie, będą próbowali przejąć sukcesję po ojcu, już nie jako sędziowie, ale wręcz będą starali się o zdobycie korony, po to, żeby, żeby być królem nad, nad Izraelem. XIX rozdział, taki ten bardzo makabryczny, pamiętam, że jak mieliśmy Księgę Sędziów, ten rozdział był omawiany, pokazuje tutaj już nie tylko wypaczenie, ale wręcz zbrodnie przeciwko instytucji małżeńskiej. A to wszystko, jak interpretuje Księga interpretuje Księga Sędziów z powodu braku króla. Brak króla sprawił to, że każdy czynił to, co widział słuszne, co uważał za dobre w swoich oczach. To powiedzmy te dwie pierwsze księgi ukazujące, nie, znaczy nie ukazujące w jakiś taki sposób ścisły prawda? instytucji małżeństwa czy rodziny. Natomiast od Księgi ród poprzez dwie księgi, obie księgi Samuela i Księgi Królewskie, mamy rzeczywiście ideały życia rodzinnego, gdzie, jak powiedziałem, jest ta troska o wierność, nawet jeżeli mężczyzna ma kilka żon, a także i troska o, o posiadanie dzieci. I to jest ukazane zarówno w pozytywnych obrazach, jak na przykład właśnie Noemi i Rut, czy Elkana i Anna, rodzice Samuela, czy też w formie negatywnej, jak na przykład historia Batrzeby i Dawida, czy później ich dzieci Amona syna, prawda, I, i Tamar, tutaj kazirodczy związek, czy właściwie nawet nie tyle związek, co brat gwałci swoją żonę. Właśnie te przykłady, które są... Przepraszam, nie żonę, tylko siostrę, swoją, swoją siostrę. I tutaj właśnie jest, jeżeli powiedzmy jest to właściwy związek, widać całkowita aprobata autora biblijnego, a jeżeli powiedzmy przykład negatywny, to jest ukazane w ten sposób, że zło rodzi kolejne zło, tak jak na przykład prawda, Dawid i Batrzewa. To już nie tylko że prawda, cudzołóstwo, że trzeba zdradza męża, później e, zabicie Uriasza, czyli najpierw kłamstwo, później e, morderstwo. E, ale na przykład zaraz po tym, bo ta historia jest opisana w jedenastym rozdziale drugiej księgi Samuela, w dwunastym jest pokuta Dawida i kara dla niego, w postaci T tą karą była śmierć. Pierwszego dziecka z Batrzebą, a właśnie w XIII rozdziale, rozdziale jest opisany ten kaziroczy gwałt, historia Amona i Tamar. I to znowuż to jakby zostaje ponownie uruchomiona lawina zła w tym drugim kolejnym pokoleniu, mianowicie zemsta innego brata, prawda, kolejnego syna Dawida, ta mści się za swoją siostra. jeżeli chodzi to powiedzmy w, w ramach utrzymania wierności w małżeństwie, natomiast jeżeli chodzi o sam akt rodzicielski dziecko, które które jest w małżeństwie tu jako przykłady można podać historię proroka Eliasza i Elizeusza. W obu przypadkach, w jednej i w drugiej historii, pojawia się motyw dziecka, które umiera, jedynaka, które umiera i Eliasz, zarówno i Elizeusz, prawda, proszą Boga, modlą się o to, aby dziecko powróciło do życia i, no, i tak się też dzieje. W przypadku Elizeusza jest to szczególnie, ma to szczególną wymowę, ponieważ on przyobiecał kobiecie, szunemitce, że, która do tej pory nie miała, to też to była kobieta zamężna, ale która do tej pory nie miała dziecka, przyobiecał jej, że właśnie dzięki, bo, dzięki Bożej pomocy ona będzie matką. Później to jest... Historia z drugiej Księgi Królewskiej. Ten syn umiera, Elizeusz przywraca go do życia. Dość często, może to nie jest tak powszechny motyw jak w, księdze, jak w Księdze Rodzaju, ale chociażby już na samym początku księgi, pierwszej Księgi Samuela wraca ten motyw niepłodnej kobiety, bez, znaczy bezpłodnej kobiety, kobiety, która nie może mieć dziecka. Anna prawda, modli się pokornie o to, żeby mogła mieć syna. Obiecuje, że go ofiaruje na służbę Panu w sanktuarium. Jeszcze wtedy świątyni nie było. Ale właśnie te historie pokazują, że dziecko jest darem od Boga, ale tylko w przykładnej dobrej rodzinie, rodzinie bogobojnej. I często właśnie... Yy, w takiej sytuacji, kiedy małżonkowie nie mogą mieć dzieci, jak w przypadku Elkana i Anny, zanim dziecko się pojawi, jest modlitwa o, o to, żeby, żeby doczekać się dziecka. I Jeżeli chodzi jeszcze o sam, samą wierność, jest, mówiąc, że pozytywne przykłady i takie antyprzykłady, w tym przypadku należy przywołać dwie postaci, mianowicie Salomon, który ostatecznie no, zatracił się prawda, to królestwo i cała, całą, całą mądrość i potęgę swojego królestwa właśnie jako pogrzebał poprzez te niekończące się małżeństwa idące już w setki, jak i również w królowę pogańskiego pochodzenia, królową Izabel, która prawda, zawsze stara, być, stara się być u władzy. Ona ginie tragicznie, wyrzucona z okna, z rozkazu Jechu, ale to są przykłady właśnie Niewłaściwej, niewłaściwej relacji w małżeństwie, zarówno Salomon jako mąż, czy Izabel jako żona. I na koniec to chyba o tym na poprzednim spotkaniu mówiłem, ale tak, żeby już dopełnić, historia deuteronomistyczna pokazuje też, i to mniej jest widoczne w innych księgach, dlatego warto to zaakcentować. W historii, w historii deuteronomistycznej widzimy taką sytuację, że gdy nie sprawdza się mężczyzna, nie wywiązuje się w sposób należyty ze swoich obowiązków, nie tylko jako mąż, ale powiedzmy nie, nie spełnia w sposób wyraźny swojego powołania, to inicjatywę i to z sukcesem przyjmuje kobieta. I można powiedzieć, że w ten sposób nad nim góruje, zdobywa go bądź odnosi zwycięstwo. Jako przykład no, ród, prawda, która podejmuje, tutaj może akurat nie w kontekście y, niewłaściwego postępowania czy braku inicjatywy męż, mężczyzny, bo właściwie w jej rodzinie już nie ma mężczyzn, zostaje tylko Noemi i ona, y, ale właśnie pełni to, no, co powinien y, wykonywać, y, zajmuje się Noemi w taki sposób, jakim za powinien ze, y, zajmować się mężczyzna. Taką samą inicjatywę, czy w każdym razie górują nad mężczyzną y, kobiety, w życiu Samsona. Zwłaszcza Dalila, która prawda, wykorzystując jego słabość zdobywa jego największą tajemnicę i dzięki temu, znaczy przez to zostaje Samson pokonany. To samo, jeszcze wcześniejsza sytuacja z Księgi Rut, czwarty rozdział, Jael, która pokonuje uciekającego Sisera. Przypomnę tę historię, prawda? Zaprasza go do namiotu, a później przyjmuje go bardzo gościnnie, a następnie palikiem od namiotu przebija mu głowę. Sisera był dowódcą, generałem wojsk nieprzyjacielskich, prowadzili, wojsk, które prowadziły wojnę z Izraelem. Sisera nie spisał się chlubnie, ponieważ uciekł z pola walki. I dzięki temu znalazł się w namiocie Jael. Chlup, to samo Anna, prawda, ona, ona się przede wszystkim modli, tu widać z jej, staranie, z jej strony staranie o dziecko, czy w końcu Abigail, żona Nabala, która prawda przejmuje inicjatywę i Nabal odmówił wsparcia Dawidowi, Dawid postanowił się zemścić, Abigail przygotowała odpowiedni ekwipunek, taki prowiant dla, dla Dawida i jego żołnierzy i w ten sposób zażegnała takiej no, wendety, wendety, zemsty. O, to powiedzmy przykłady życia rodzinnego, jak to funkcjonowa jak funkcjonowało małżeństwo, jaki jest obraz małżeństwa i, i rodziny w historii deuteronomistycznej. I przejdźmy do dwóch, ostatnich tematów, mianowicie modlitwa. Bo też taki przeglądając, pamiętam, przygotowując się ponad rok temu do tego, do wykładów, do spotkań z Państwem, tak zauważyłem, że taki wątek można też wyodrębnić. I tak jak to, co powiedziałem na początku życia rodzinnego, w, tej, w tym kontekście Biblii, to już jest dla nas, myślę, zupełnie oczywiste, że Biblia jest księgą modlitwy. I czytając Pismo Święte modlimy się, rozmawiamy z Bogiem, e, czytając wszel wszystkie teksty, prawda? każdy tekst, ale w, tek ale w samej Biblii znajdziemy także teksty modlitw. I tutaj oczywiście przykładem jest Księga Psalmów. E, to jest właściwie cały taki modlitewnik biblijny, ale w różnych księgach, także i tych narracyjnych, historycznych yy, znajdziemy teksty modlitw zanoszonych przez yy, poszczególne osoby czy czasami yy, całą społeczność. Jeżeli chodzi o modlitwę w dziele deuteronomistycznym, to od razu można zauważyć, że jest to modlitw, mod, ta modlitwa pojawia się w bardzo różnych okolicznościach, różny jest kontekst na przykład militarny, społeczny, religijny, pojawia się w wymiarze prywatnym, jak i również takim zbiorowym. I też tak przechodząc przez poszczególne księgi. Otóż w księdze Jozułego Pierwszą taką modlitwę, modlitwę, właściwie pierwsza modlitwa w ogóle w tym dziele to siódmy rozdział, wersety od szóstego. Księga Jezułego, rozdział, przepraszam, rozdział, tak, rozdział siódmy, wersety od szóstego. Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed Arką Pańską, pozostając aż do wieczora. On sam i starsi Izraela. I posypywali prochem swe głowy. A więc mamy tutaj akt pokut, rozdarcie szat i posypywanie głowem, y, głowy y, pop, y, prochem, popiołem. I mówił Jozue: ach, Panie Boże, dlaczego przeprowadziłeś ten lud Twój przez Jordan? Czy po to, aby wydać nas w ręce amorytów na wytępienie? Ach, gdybyśmy postanowili pozostać raczej za Jordanem. Przebacz, Panie. Co, teraz, co mam teraz powiedzieć, gdy Izrael podał tyły swoim wrogom? Jeśli usłyszą o tym Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy kraju, e, otoczą nas zewsząd i zgładzą imię nasze z ziemi, a cóż wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego? Kontekst militarny po przegranej bitwie pod Aj, a modlitwa o jakim charakterze? Po pierwsze, przebacz Panie, a więc przebłaganie. I jeden wątek, który jest obecny, zwłaszcza on się pojawia w modlitwach przywódców narodu. Wcześniej takie, takie modlitwy na przykład zanosił Mojżesz, a mianowicie... Przebacz, Panie, ale wcześniej, dlaczego przeprowadziłeś lud twój przez Jordan? Czy po to, aby we, wydać nas w ręce e, Amorytów? Przebacz, Panie. E, jedno, przebłaganie, ale jednocześnie e, wstawiennictwo, że Jozue tutaj wy, modli się za cały lud. Nie tyle, prawda, e, znaczy w imieniu całego ludu, o w takim znaczeniu, że w imieniu, ale nie tylko, że cały lud, żeby został uratowany, ale zanosi on sam Jozue modlitwę za cały naród, a więc w jakiejś mierze wykonuje czynność kapłańską. Inna modlitwa w Księdze Josuego, bardzo krótka, ale myślę, że znany tekst, mianowicie też w kontekście militarnym, ta modlitwa z siódmego rozdziału przed bitwą. Tu już modlitwa zanoszona w trakcie bitwy, w tej słynnej, kiedy Izraelici odnosili zwycięstwo wtedy, kiedy od, od słońca padał taki grad ognistych kamieni. I słońce powoli zachodzi, ten grad kamieni, te kamienie ustają i wtedy zaczynają Izraelici, Izraelici przegrywać. I wówczas Jozue mówi... Stań słońce nad Gibeonem i ty księżycu nad Doliną Ayalon, prawda? Krótka modlitwa bezpośrednimi adresami, znaczy inwokacja do ciał astralnych, ale oczywiście z pełną wiarą we wszechmoc Pana Boga. Mamy w godzinkach, prawda, witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało. Ciebie słowo w przedwieczne w ciało się przybrało. Właśnie to jest odniesienie do tego wydarzenia. Krótkie modlitwy pojawiają się także w księdze sędziów, zwłaszcza w przypadku Samsona, prawda, wtedy kiedy po różnych tego jego wyczynach zaczyna mu się źle dziać, wtedy, wtedy Samson usilnie zwraca się do Pana Boga, i na przykład w XIII y, rozdziale, ósmy werset, czytamy, kiedy Samson konał, y, umierał z pragnienia. Na to jest samochód. Y, Księga Sędziów. Wówczas y, Panie, przepraszam, to jest 15-18. kolejne, bo to jest inny przykład innej modlitwy. 15-18. Następnie odczuł wielkie pragnienie i zwrócił się do Pana, modląc się. To Ty dokonałeś wielkiego ocalenia ręką swego sługi, a oto teraz albo przyjdzie mi umrzeć z pragnienia, albo wpaść w ręce nieobrzezanych. Tak, na marginesie zwróćmy uwagę na, na, na kolejny werset. W ten czas Bóg rozwarł szczelinę, która jest w Lechi. Nie wiem, czy Państwo spotkaliście się z taką koncepcją, ale Lechitów, prawda, próbuje się wyprowadzić od pewnego rodu gdzieś ze Scyti pochodzącego, a ci z kolei mieliby pochodzić z Bliskiego Wschodu i ten tekst jest przywoływany jako właśnie argument za pochodzeniem, prawda, tutaj nas, Słowian wręcz, przez taką, przez taką, taki, taki, rodowód. Oczywiście z rzeczywistością historyczną czy etniczną to niewiele ma wspólnego, ale czasami właśnie o to, czasami takie spieżność, prawda, Lechi, no to, że Lechici, prawda, i i tutaj już o nas jest nie, ma jest wspomniane, prawda? Aczkolwiek to jest jeszcze tak na marginesie, to wcale nie jest tutaj już coś bardzo niezwykłego. Kiedyś, tak gdzieś to były czasy chyba baroku, był, powstało takie opracowanie dowodzące, jakim językiem Mówił Adam i Ewa w raju. Jakim językiem? Podpowiem, że to było opracowanie przez polskiego księcia, Że mówili po polsku oczywiście, tak. Dopiero, dopiero później to wszystko nastąpiło pomieszanie. Po, po, po Dobrze. Są to, jak widzimy, jednak jeszcze modlitwa Samsona, prawda? Panie, przywróć mi siły, żebym mógł pomścić moje oczy na Filistynach. Tu mamy te przykłady prawda, Józuego, Samsona, przykłady krótkich modlitw, może nie aktów strzelistych, ale takich w, konkretne, w takiej konkretnej sytuacji życiowej. Ale księga, historia, w tych księgach historycznych znajdujemy o wiele dłuższe modlitwy które nawet weszły do y, y, liturgii godzin, do brewiarza. Otóż, his, y, księgi, y, księgi Samuelowe, prawda? dawniej przypomnę, to była jedna księga. Y, ten podział jest znacznie późniejszy, ale właśnie, czy, czy to będzie, patrzymy całościowo. W każdym razie no, mówimy o jednej księdze. Y, ona, rozpo, ta się rozpoczyna modlitwą i kończy modlitwą tak naprawdę. W drugim rozdziale jest modlitwa Anny, kobiety. Jest to modlitwa dziękczynna. Anna już stała się matką, urodziła syna. Wcześniej mówiłem właśnie o tej wielkiej trosce, żeby mogła doczekać się dziecka. To jest drugi rozdział, Anna modli się, to już teraz jest jej modlitwa wspomniana w pierwszym rozdziale, ale drugi rozdział to już jest dziękczynienie. Możemy powiedzieć taki starotestamentowy magnifikat, wieść dziękczynna kobiety za dar macierzyństwa. O tym będzie może trochę więcej, ale... Tu powiem tylko, że jest właśnie radość i uwielbienie. Prawda? Radość. Raduje się me serce w Panu. Uwielbienie Boga. Werset drugi. Nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo, nikt poza Tobą, nikt taką opoką jak Bóg nasz. Mamy także odwrócenie porządku. To znaczy, że silni, słabi, zostają, po, przepraszam, silni, pyszni zostają pokonani, upokorzeni a słabi, biedni zostają właśnie podniesieni y, czy na przykład o, niepłodna rodzi siedmioro wielodzietna us, y, usycha pan uboży i wzbogaca poniża i wywyższa i w końcu odniesienie także do przymierza y, prawda tekst bardzo znaczy właściwie porządek jest, kolejność jest odwrotna Magnifikat Pieśń Maryi w Ewangelii Łukaszowej jest wzorowana na tym pięknym tekście a więc już na początku księgi, tej wielkiej księgi Samuela jest pokazane zwycięstwo człowieka ale na, w tym pojedynku pomiędzy żonami ona apeninna jako Penina jako żony Elkany, no, odnosi wreszcie upragnione zwycięstwo. Doczekała się e, e, syna. E, i, księ I księgi samuelowe kończą się również pieśnią, tym razem już mężczyzny, Dawida, ale sens tej pieśni jest właściwie można powiedzieć ten sam. Tak samo mamy e, radość, uwielbienie Boga, Bóg jest w tak samo nazwany jak przez Annę jako skała, jako opoka, ostoja. Jest podkreślona świętość, ale przede wszystkim wszechmoc Pana Boga i właśnie zwycięstwo ludzi sprawiedliwych, ludzi, którzy są wierni Bogu. Dawid tak wyśpiewuje w tej pieśni, zostają wyprowadzeni z różnych nieszczęść, zostają ocaleni, więcej odnoszą ostatecznie tryumf. To pieśni, które stanowią klamrę dla ksiąg samuelowych. I jeszcze mamy kolejne, kolejne modlitwy w Księgach Królewskich, tutaj z kolei osobami, które się modlą, to przede wszystkim królowia. Dwie modlitwy króla Salomona, w trzecim rozdziale modlitwa o mądrość i w ósmym rozdziale bardzo długa modlitwa, rozbudowana modlitwa z okazji poświęcenia, otwarcia świątyni, modlitwa. Ezechiasza w XVIII rozdziale, czyli kolejnego króla w Jerozolimie, i jeszcze jest także, można wyodrębnić, modlitwę proroka Eliasza. Tak w kilku słowach o każdej z tych modlitw. Księga, pierwsza Księga Królewska, rozdział trzeci, modlitwa o mądrość. Kontekstem jest, patrząc od strony ludzkiej, objęcie rządów przez Salomona młodego władcy, ale jednocześnie Bóg objawia się królowi prawda? i proś o co chcesz. Taki jest kontekst, tak jak się objawiał Jakubowi, czy tutaj bardziej może trafny przykład, bliższy przykład co do sytuacji, kontekstu, ale także i zaczerpnięty z historii deuteronomistycznej, Właśnie jak Bóg objawia się młodemu Samuelowi, tak tutaj objawia się młodemu władcy, yy, królowi. I ta modlitwa w trzecim rozdziale, yy, modlitwa o mądrość, można powiedzieć jest wzorcową modlitwą biblijną. Jaki jest układ takiej modlitwy? Mianowicie odniesienie do przeszłości i to ukazane właśnie w formie pozytywnej, że Bóg darzył Dawida prawda, dobrodziejstwami i, i sprawił, że jest wielki. Następnie odniesienie do teraźniejszości i ukazanie, że teraźniejszość jest w przeciwieństwie do przeszłości, trudna. Salomon mówi o sobie, jestem młodym władcą, brak mi doświadczenia, jak, będę, jak zdołam udźwignąć, prawda, jak zdołam sprawować rządy. I trzecia, powiedzmy, trzeci ten wątek, trzecia część tej modlitwy, prośba o, o przyszłość, o pomyślną przyszłość. Argumentem w tej modlitwie jest... Boże Miłosierdzie. Właśnie owe heset, co wspominałem wcześniej, które Bóg, którym Bóg obdarzał Dawida. Teraz Salomon jako następca pragnie, by to dobro spłynęło także na niego. To modlitwa z trzeciego rozdziału. Ósmy rozdział, modlitwa z okazji poświęcenia świątyni jest to już kontekst czysto sakralny. Dwie, ważne, dwie szczególnie ważne cechy dla historii deuteronomistycznej w tej modlitwie. Mianowicie wersety, 20, to jest ósmy rozdział, wersety 23 i 25. 23, początek modlitwy o, o Panie Boże Izraela. Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak dochowującego przymierza i łaski względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego serca. A więc podkreślenie, prawda, monoteizmu. Nie ma takiego Boga. Czyli Ty jesteś tylko Bogiem, i Bóg, który dochowuje przymierze. To mówiliśmy w przypadku, o, przy tym spotkaniu, obraz, czy właściwie w spotkaniach dotyczących obrazu Boga w dziele deuteronomistycznym. I teraz dwudziesty piąty werset, więc i teraz, o Panie Boże, dotrzymaj słowa danego, danego Twemu słudze, memu ojcowi, memu ojcu Dawidowi, jak przyrzekłeś, mówiąc, nie będzie Ci odjęty sprzed mego oblicza mąż zasiadający na tronie Izraela, jeśli tylko Twoi synowie strzec będą drogi. Postępując wobec mnie, tak jak Ty wobec mnie postępowałeś, prawda? Odniesienie do proroctwa z drugiej księgi Samuela, siódmego rozdziału, o wiecznym panowaniu potomka Dawida na tronie w Jerozolimie, do tego odnosi się y, y, Salomon, ale właśnie jeżeli tylko twoi synowie strzec będą swej drogi, właśnie. To, co jest wyznaczone przez powtórzone prawo należy przestrzegać przykazań bożych. Prawda? Bóg jest wierny, człowiek też ma się wykazywać wiernością. Modlitwa składa się z trzech części. Najpierw Król przedstawia prośby dla siebie. Prawda? Modli się o dobro dla siebie. Są to wersety od 22 do 23. Przepraszam, do 30, Następnie właśnie jako król, który jest, ma, to już mówiłem wiele, wielokrotnie, bo taka jest istota prawda, tego, tej instytucji królewskiej, król ma być mądry, ponieważ ma udzielać mądrych la, rad. Czasownik Malach, stąd Melech, król po hebrajsku. Czasownik Malach owszem znaczy królować, rządzić, ale pierwsze znaczenie tego czasownika to dawać dobre rady. Prawda? Trzeba być mądrym, żeby dawać mądre rady. I teraz właśnie jako mądry król po przedstawieniu próśb swoich dotyczących bezpośrednio niego przedstawia siedem próśb. Myślę, że tu jest świadome zamierzenie, prawda? bo siedem pełni szczególną rolę w symbolice biblijnej, to jest pewne ukazanie pełni doskonałości, siedem próśb dotyczących już całej społeczności ludu wybranego, jego i jego poddanych. I ta modlitwa się kończy błogosławieństwem. Ważny też wątek, bo tutaj mówię o tym, przymierze ze strony Pana Boga, wierność ze strony ludu wybranego. Tu jeszcze ważny wątek dla historii deuteronomistycznej. Mianowicie Salomon wybudował świątynię, ale właśnie wyraża wątpliwość, prawda? czy jednak ten, ta świątynia w języku hebrajsku, po hebrajsku hecha, hekal, to oznacza także pałac, prawda świątynia, pałac to, to, jest, to jest ten sam termin, a więc już to świadczy, że była to budowla majestatyczna, ale Salomon wyraża wątpliwość, czy ten, czy ten dom pomieści ciebie, prawda, co ukazuje z kolei duchowy charakter w tej modlitwie duchowy charakter religii Izraela. Bowiem prawda, w innych religiach kananejskich, czy tak jak u Filistynów, świątynia rzeczywiście była miejscem przebywania bóstwa. Prawda? Ten świat pogan podchodził do, tego, do swoich bogów bardzo naturalistycznie. Tutaj mamy właśnie, pojawi się to także i w księdze Izajasza na przykład, Owszem, psalmista, psalmy będą wychwalały świątynię jako mieszkanie Pana Boga, ale jednak tu jest właśnie podkreślone, że to jest duchowe przebywanie, a nie fizyczne, materialne, jak jest w innych religiach. Modlitwa proroka Eliasza to osiemnasty rozdział, pierwsza Księga Królewska. 18 rozdział Modlitwa podczas składania ofiary Teraz znamienny pojedynek na Górze Karmel pomiędzy kapłanami Baala a, prorok, a prorokiem Eliaszem prawda? Pojedynek o to o takie uwiarygodnienie kto jest Bogiem w Izraelu Jachwę, Adonai Pan czy Baal i przed złożeniem ofiary Eliasz modli się do, do Boga to jest 18 rozdział. Wersety od 36 o Panie, Boże Abrahama, Izaaka oraz Izraela, niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twój sługa na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem. 37. werset zaczyna się z znamiennym wezwaniem, pojawiającym się bardzo często w psalmach, wysłuchaj mnie, wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, prawda? Wysłuchaj, nawet dokładnie można było, nadstaw ucha, tak czasami jest w łacińskich przekładach, tak dokładnie czasownik hebrajski oddany. I jeszcze druga, to już ostatnia modlitwa, czyli ostatni tutaj wątek w tym temacie, dziewiętnasty rozdział drugiej Księgi Królewskiej, modlitwa króla Ezechiasza na łożu śmierci, modlitwa zanoszona z jakimś takim wielkim smutkiem, ale jednocześnie nadzieją na ocalenie. I wiem, że król Ezechiasz został wysłuchany. Dobrze, oto tak, żeby dzisiaj zakończyć to, co jest zaplanowane w ramach tej historii deuteronomistycznej. Pozostaje ostatni temat Mianowicie obecność tych ksiąg, obecność historii deuteronomistycznej w Nowym Testamencie. Ale czy są jakieś pytania do tego, co zostało powiedziane? No bieżąco, dobrze. To w takim razie przechodzimy. Do tego, co, proszę Państwa, jest, wydaje się, dla nas najważniejsze, ponieważ Stary Testament my czytamy w świetle Nowego Testamentu. Zostaje on, Stary Testament, wypełniony właśnie w Nowym Testamencie. Sam Stary Testament byłaby to rzeczywiście bez Nowego Testamentu po prostu, no, Pewna historia w różny sposób opowiedziana. Natomiast historia, która się zakończyła, pisma ojców Kościoła już od samego początku, czyli od czasów ojców apostolskich, ukazywały w różny sposób, na przykład poprzez alegorie, właśnie jak stary, że Stary Testament ma sens ale tylko w odniesieniu do Nowego Testamentu, do Chrystusa. I na przykład Meliton Sardes, to jest pisarz chrześcijański, yy, biskup żyjący w drugiej połowie II wieku, w swojej słynnej homilii paschalnej mówi o Jezusie w ten sposób, że On był yy, w Ablu, zabi, o, o, mówiąc o Jezusie Chrystusie, w Ablu zabity w Izaaku związany, w Jakubie w ziemi obcej służący, w Józefie sprzedany. Dalej, w Mojżeszu tam, prawda, już nie pamiętam, chyba wygna, z ziemi swojej, tak, wygnany, w prorokach zelżony, prawda, Taka krótkie, taki krótki przegląd postaci biblijnych, ale właśnie z całej historii biblijnej. Więc jak te księgi deuteronomistyczne, ta historia jest obecna. Zacznijmy od tego, że Księga Powtórzonego Prawa jest jedną z częściej cytowanych ksiąg w, Starym, w Nowym Testamencie. I tu zachodzi bardzo ciekawa zależność. Otóż najczęściej cytowane księgi w Nowym Testamencie to są psalmy cytowane około 80 razy. <śmiech> następnie Księga Izajasza ponad 60 razy i Księga Powtórzonego Prawa około 50 razy w różnych księgach, w Ewangeliach, w listach zwróćmy uwagę na te księgi podam je teraz w porządku kanonicznym i przypomnijmy sobie kanon, pism, kanon Biblii Hebrajskiej mianowicie Księga Powtórzonego Prawa, Księga Izajasza i Księga Psalmów. Czyli są to księgi reprezentujące jakie części? Tore, Księga Powtórzonego Prawa, Proroków, Izajasz i trzecia część to Pisma, czyli prawo prorocy Pisma, czyli tu wśród pism, do pism należą psalmy. To bardzo znamienne, że każda część Biblii, Starego Testamentu jest obecna poprzez cytaty w Nowym Testamencie, gdzie ta część jest w sposób szczególny reprezentowana przez jedną księgę. Co, cieka, co jeszcze, jeszcze ciekawszy, ciekawszy wątek, mianowicie, że w pismach kumrańskich właśnie te same księgi, Księga Powtórzonego Prawa, Izajasza i Psalmy, były najczęściej przy, y, przepisywane, to słynne manuskrypty, zwoje hebrajskie, i tak samo najczęściej cytowane w tekstach pozabiblijnych. Prawda, nowy Testament powstaje w I wieku, Pisma Kumrańskie nieco wcześniej, ale również też w tym samym okresie y, I wieku po Chrystusie, a więc widzimy, to były dwa niezależne świadectwa, prawda, ze strony pewnej sekty, ugrupowania żydowskiego i tutaj rodzącego się chrześcijaństwa, to świadczy, że te księgi rzeczywiście były bardzo żywotne, najczęściej czytane. Księga powtórzonego prawa i rzeczywiście ona zbiera cały, cały, no jak tytuł jej mówi, prawda? całe prawo, Izajasz najbardziej poczytny prorok. No i psalmy które były swego rodzaju modlitawnikiem. Jak jest cytowana? Oczywiście nie przerobimy wszystkich pięćdziesięciu cytatów, bo to, to, to, to, to, też funkcja tych cytatów jest różna, ale przykładowo wspomniane tutaj to przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, prawda? I kolejne przykazania nie, z, nie zabijaj, nie cedzołóż. Przypomnijmy sobie, kiedy to Pan Jezus mówi w formie cytatu. Znasz przykazania, które? czci ojca swego i matkę swoją, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Rozmowa z młodzieńcem, tak, bogatym młodzieńcem, prawda? Wszyscy trzej ewangeliści, Mateusz, Marek, Łukasz, odpowiedź Pana Jezusa przedstawiają w formie cytatu. Inny przykład, słynny tekst z Księgi Powtórzonego Prawa, 6, rozdział szósty, 6, werset czwarty. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twego, z całego serca, swego z całej siły swojej. Też ten cytat jest, pojawia się w Ewangeliach. Pan Jezus odpowiada w ten sposób na pytanie, które przykazanie jest najważniejsze. Tutaj na marginesie również, jak mówię, to pytanie o rozwody, czy wolno oddalić żonę, prawda, czy mąż może oddalić żonę, że ono ma swoją, powiedzmy, historyczne podstawy, bo to było przedmiotem dyskusji wśród faryzeuszy, później wśród rabinów. Bez wątpienia było też przedmiotem dyskusji, które przykazanie jest najważniejsze. Dlaczego? Całe prawo mojżeszowe to 613 przykazań i Wcale nie dziwne. My mamy właściwie prawo to ograniczone do dziesięciu przykazań, prawda? Ale skoro jest taka duża ilość, w sposób naturalny pojawiło się y, nawet nie tyle najważniejsze, co pewna y, gradacja. Y, czy zestawiając jakieś dwa przykazania, no teraz, czy które jest będzie ważniejsze. Zresztą my też czasami tak, prawda? Y, Się zastanawiamy przy stosunkowo niewielkiej ilości. I również... Ewangeliści, Mateusz, Marek, Łukasz przywołują prawda, tekst o Bogu jedynym, czy przykazanie właśnie, które przykazanie jest najważniejsze? Będziesz miłował Pana Boga Twego. To, co czytałem z 24 rozdziału, o tym, że mężczyzna znajdzie coś odrażającego, że dokładnie rzecz, właściwie to jest nawet trudne do przetłumaczenia, bo to nie chodzi o jakby odwrotnie przedstawione nie rzecz odrażająca tylko odraza prawda jakby tak powiedzmy abstrakcyjnie która staje się rzeczywistością dosłownie odraza rzeczy tak by należało przetłumaczyć ten, ten zwrot to wyrażenie hebrajskie i ono się to pojawia się prawda jeżeli nie, moż, nie moż, tak jeżeli oddaloną bierze Y, prawda, popełnia cudzołóstwo, to pojawia się także, y, także w kontekście y, y, y, nauki Pana Jezusa y, o małżeństwie. Ale nie tylko, oczywiście, ewangeliści y, cytują y, Księgę Powtórzonego pra Prawa. Y, z, przejdźmy do listu do Rzymian. List do Rzymian, rozdział 10, wersety 6-8. Ktoś zaś jest osiągana, osiągana dzięki wierze, tak jak po, tak, tak powiada. Nie mów w sercu swoim, któż zdoła wstąpić do nieba, oczywiście po to, by Chrystusa stamtąd sprowadzić na ziemię, albo któż wstąpi do otchłani, oczywiście po to, by Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych, ale cóż mówi? Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim, a jest to słowo wiary, którą głosimy. Jak widzimy tutaj zwarty cytat z Księgi Powtórzonego Prawa z 30 rozdziału jest przedzielony taką argumentacją pawłową dotyczącą Chrystusa a tekst w powtórzonym prawie pełni ważną, bardzo ważną rolę. Prawda? Na koniec prawa mojżeszowego, czy na koniec powiedzmy księgi powtórzonego prawa, czy w ogóle na koniec całego prawa, Mojżesz mówi, to słowo nie jest daleko, prawda? żebyś musiał się wybierać za góry, za lasy, gdzieś w daleką drogę, ale to słowo jest bardzo blisko, bo w twoim sercu. I ten właśnie o bliskości słowa, Czyli, jakby tutaj, Paweł rozumiał słowa, które staje się ciałem, właśnie przywołuje w kontekście Chrystusa. Czy jeszcze jeden cytat? Też dziesiąty rozdział listu do Rzymian. 19 Dziewiętnasty 19 werset. List do Rzymian. 10, 19, Rozdziały dziewiąty, dziesiąty i jedenasty listu do Rzymian, można powiedzieć, to jest taka swoista dialektyka Pawłowa. Mianowicie, lud wybrany, Izrael był ludem wybranym, był ludem przymierza i przez to miał wielkie przywileje, właśnie poznał, otrzymał od Boga prawo, był w relacji przymierza z Panem, z Panem Bogiem, ale ostatecznie odpadł. I powiedzmy, jakby tak powiedzieć, Bóg nie pozostaje bez swojego ludu. Teraz odpadł dlatego, że nie uwierzył w Chrystusa. Bóg nie pozostaje bez swojego ludu i teraz to miejsce zajmuje, zajmują poganie. I teraz poganie stają się nowym ludem. Jaka jest rola pogan? Oczywiście w odniesieniu do Pana Boga to ci, którzy będą trwali w przymierzu ale jaka jest rola pogan względem ludu wybranego tego pierwszego przymierza Starego Testamentu, czyli Izraela, mają pobudzić, i właśnie tu teraz przeczytajmy, 10-19. Pytam dalej, czyż Izrael, to słowa świętego Pawła, nie zrozumiał? Mojżesz mówi, Mojżesz, czyli tutaj cytat z Księgi Powtórzonego Prawa, Wzbudzę was zawiść do tego, który nie jest ludem. Wzniecę was gniew wobec ludu nierozumnego. Prawda? Czyli y, zawiść, y, tutaj właściwie to, to jest w formie cytatu. Później Paweł będzie mówił już nie na zasadzie zawiści, ale para zelo. Y, Zeloo znaczy zazdrościć, ale parazeloo bardziej współzawodniczyć. I Paweł ten cytat wykorzystuje, by, wykorzy by pokazać, że poganie, którzy uwierzyli w Chrystusa i stali się nowym ludem Bożym, powinni współ pobudzić Izraela, który odpadł, bo nie uznał Chrystusa, do swego rodzaju szlachetnej rywalizacji. Taki jest sens tych 9, 10 i 11 rozdziałów w Listu do Rzymian. I między innymi właśnie pokazaniu pobudzenia do rywalizacji całej społecz społeczności ludu wybranego służy przykład z 32 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Cytaty, po, po, poza tym, jeżeli chodzi o cytaty wprost, z tych ksiąg historycznych, deuteronomistycznych, pojawiają się w Nowym Testamencie bardzo rzadko. Jest ich zaledwie kilka i tutaj możemy akurat to przytoczyć w całości. Mianowicie, pierwsza księga, może inaczej, jesteśmy w Nowym Testamencie, to pozostańmy przy Nowym Testamencie. Dzieje apostolskie, rozdział 13, werset 22. Dzieje apostolskie, 13, 22. Kontekst, kontekst tego wersetu to pierwsza mowa y, świętego Pawł, Pawła. Znaczy, może inaczej, mowa podczas pierwszej wyprawy misyjnej. Tutaj państwo macie spotkanie, y, dzieje apostolskie. Tak, tak. Była mowa o tych charakterach, jaką rolę pełni mowa w każdej z tych wypraw. A przy Piotrze. To tylko krótko, żeby nie wchodzić tutaj w kompetencje ojca profesora. Mianowicie, trzy wyprawy misyjne i podczas każdej z tych wypraw jedna długa mowa. To nie znaczy, że Paweł tylko jedną mowę wygłosił w trakcie, nauczał cały czas. Ale ta mowa, mowa... Te trzy mowy w tych, w tych trzech wyprawach misyjnych, one są jakby mowami reprezentacyjnymi wobec adresatów. I mianowicie pierwsza wyprawa misyjna jest skierowana przede wszystkim do Żydów i pierwsza i ta pierwsza mowa w Antiochi właśnie jest mową o takim charakterze judaistycznym, żydowskim, to znaczy wykazującym, że Jezus jest wypełnieniem pism, zapowiedzi pism Starego Testamentu proroków. Druga wyprawa misyjna ma już charakter do pogan. Prawda? Paweł już przestaje głosić w synagogach, idzie do świata pogańskiego i ta mowa jest wygłoszona gdzie? Na areopagów w Atenach. I tutaj już nie ma odniesień do Starego Testamentu, ale są na przykład odniesienia do poetów greckich. Prawda? Czyli to mowa do świata antycznego. I trzecia wyprawa misyjna, podczas której Paweł utwierdza wspólnoty założone podczas pierwszej, a zwłaszcza drugiej wyprawy misyjnej. I ta mowa z kolei może charakter do świata chrześcijańskiego, do tych, którzy już uwierzyli w Chrystusa. To tak na marginesie, trzynasty rozdział, czyli mowa w Antiochii, mowa wtedy, kiedy jeszcze Paweł ewangelizuje społeczności żydowskie. I tu powiedziałem czternasty werset. O coś nie tak. Nie, przepraszam, bo 13, dwa, bo, bo a 13 rozdział też jest cytowany z pierwszej księgi Samuela. Tak, 1322. Gdy zaś jego odrzucił, to znaczy Saula, powołał Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna jestego człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. I w tym trzynastym rozdziale dziejów apostolskich jest cytat z 13 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Także ma to swoje reminiscencje w psalmach. Ponownie księga Samuela, z tym, że druga księga Samuela jest cytowana w drugim liście do Koryntian, w rozdziale szóstym, drugi list do Koryntian. Mhm. Nie, to coś, coś tutaj widzę, że w tym że po tym zapisie widzę, że coś się tu że Pojawia się tutaj do, dwa, do drugiej Księgi Samuela 7.14, tylko, że akurat to jest złożenie z wielu y, cytatów. Y, szósty rozdział, werset y, od… Y, 18 dokładnie byłoby. A i będę wam Ojcem, a wy będziecie Moimi synami i córkami mówi Wszechmogący. Z tym, że tutaj Paweł y, też miał taki zwyczaj, to była zresztą metoda rabinistyczna, by łączyć szereg różnych cytatów i tworzyć taką jakby swoistą y, antologię. To się nazywa jeszcze, ma swoją określoną, y, nie kateny, kateny też, ale y, po prostu zestawienie różnych, y, różnych cytatów. To druga Księga Samuela, rozdział 7. Ponownie w liście do Rzymian w rozdziale 15, wersecie 9 jest cytowana druga Księga Samuela, rozdział 22, werset 50. I w liście do Rzymian w 11 rozdziale jest cytowany, o, to może przeczytamy, bo to będzie ciekawszy przykład, list do Rzymian rozdział 11, wersety 3-4. Bo tu będzie akurat widać dokładnie. Od drugiego wersetu. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami, czyż nie wiecie, co, mówił, co mówi Pismo o Eliaszu, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela. I tutaj następuje tak, tak wybiórczo są wybrane wersety z XIX rozdziału, werset pierwszej Księgi Królewskiej, werset 10, 14 i 18. Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje powywracali, ja sam tylko pozostałem, a oni na życie moje czyhają. I dalej, lecz cóż mu głosi odpowiedź Boża, Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Takie streszczenie z historii proroka Eliasza. To są cytaty, bezpośrednio prawda, teksty cytowane z historii deuteronomistycznej w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie. Natomiast jest bardzo dużo odniesień, aluzji do tej historii. Mianowicie już na samym początku Ewangelia świętego Mateusza, tekst już wspomniany, rodowód Pana Jezusa. Są przywołane postaci z tej historii. Tu nie chodzi o męskich potomków, no bo to z siłą rzeczy prawda, wychodzi, ale jeżeli chodzi o kobiety z tych ksiąg historycznych, to właśnie od piątego rozdziału. Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida, i później Dawid był ojcem Salomona, a matką była żona Uriasza. Prawda? Czyli tutaj postaci, przywołane postaci z tej historii. Jeżeli chodzi o Rachab, jeszcze dwukrotnie ona się pojawia w Nowym Testamencie, mianowicie w liście do hebrajczyków, rozdział, 30, rozdział 11, werset Werset 31. Jak Państwo myślicie, pojawia się w sposób pozytywny czy negatywny? Pozytywny? Przeczytajmy. 11.31. Dzięki wierze nierządnica Rachab nie zginęła razem z niewierzącymi, bo gościnnie przyjała, przyjęła wysłanych na zwiady. Czyli odniesienie do historii z, drugiej księgi, z, drugiej rozdział, z drugiego rozdziału Księgi Josuego. I jeszcze list Jakuba, rozdział drugi, werset dwudziesty piąty. Najpierw Jakub, Jakub przywołuje Abrahama, a następnie mówi, podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich. Czy nie dostąpiła usprawiedliwienia na podstawie swoich uczynków? Zobaczmy. Proszę zwrócić uwagę, jak te teksty się wzajemnie uzupełniają. Um, autor listu do hebrajczyków, na co zwraca uwagę? Jeszcze raz, 11.31, dia y, pisteos, przez wiarę, czy dzięki, dokładnie dzięki wierze, została ochroniona, uratowała życie. A na co zwraca uwagę Jakub? Jeszcze raz przeczytam, właśnie, Podobnie też nieorządnica Rahab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia na podstawie swoich uczynków? Właśnie list Jakuba jest, może nie, nie, na pewno nie jest w konfrontacji. Proszę. To jest istota listu do Jakuba. Listu, przepraszam, listu Jakuba. Paweł akcentuje rolę wiary, abyś uwierzył, będziesz zbawiony. list Jakuba to nie jest napisane w konfrontacji, ale jako uzupełnienie, patrząc na całość Bożego objawienia. Owszem, ale wiara musi być widoczna, musi być widoczna w uczynkach. I tu mamy na przykładzie Rahab znakomicie to jest widoczne. Dwa niezależne teksty. Dzięki wierze, dzięki uczynkom. Odniesień takich można by było no tutaj dużo przywoływać. Mianowicie przypomnijmy sobie Dlaczego ziomkowie Pana Jezusa, mieszkańcy Nazaretu, chcieli go nie tylko wyrzucić ze swojego miasta, ale strącić z góry? Czwarty rozdział Ewangelii Łukaszowej. Proszę? Wypełniło się, ale tak, ale najpierw są, właśnie, yy, najpierw oczy wszystkich utkwione. Dziś wypełniły się, te, patrzą z podziwem. Gdy jeszcze mówi o sobie, a co, a co zaczął mówić Pan Jezus takiego przywołuje dwie postaci ze Starego Testamentu i mówi: Eliasz do żadnej wdowy Waszej nie został posłany, czyli do wdowy izraelskiej, tylko do wdowy serepty Sydońskiej i żaden trendowaty w Izraelu nie został uzdrojony tylko, Syryjczyk na Aman, prawda? Jedyne zestawienie w Nowym Testamencie tych dwóch proroków razem, bo przykładowo Eliasz pojawia się wielokrotnie. Jest to jedna z częściej występujących postaci Starego Testamentu w Nowym, prawda? Już w scenie zwiastowania Zachariaszowi, że pójdzie w duchu i mocy Eliasza, by, nawrócić, by zwrócić prawda, serca ojców i synów. I Jan chrzciciel jest w ogóle ukazywany jako nowy Eliasz. Eliasz także obecny, czy nieobecny, ale obecny przy śmierci pana Jezusa, prawda? Patrz woła Eliasza. A tutaj mamy to jedyne miejsce, gdzie ci dwaj prorocy są w Nowym Testamencie wspomniani razem. Dobrze, już na koniec, bo już dwie minuty po 21, ale. Przypomnijmy sobie wczorajszą Ewangelię. Pamiętamy? Proszę? Niewidomy, tak. Jeżeli państwo było czytane z niedzieli, bo jeżeli ze, z poś, uroczystości poświęcenia Kościoła, no to, to był inny tekst. Ale chodzi właśnie mi o uzdrowienie Bartymeusza. E, tak. Jak się zwraca e, Bartymeusz do Jezusa? Jezusie, Synu Dawida. I wiemy dobrze, że to określenie synu Dawida jest bardzo często przy, odnoszone do Pana Jezusa. Już to od samego początku. Prawda? Ewangelia no przyjrzyjmy się Mateuszowa w kontekście narodzin Pana Jezusa. Że Józef jest z dynastii królewskiej, prawda? z pokolenia Judy, a więc potomkiem króla Dawida. Scena zwiast... To Ewangelia Mateuszowa, scena zwiastowania u Świętego Łukasza. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego, a Pan, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Wszystkie te właśnie odniesienia do królewskości czy tytuł Syn Dawida odnoszą się do siódmego rozdziału drugiej Księgi Samuela, gdzie jest słynna zapowiedź mesjańska. Moim zdaniem jest to jeden z najstarszych tekstów biblijnych. Mógł, ta zapowiedź mogła funkcjonować samodzielnie, dopiero później znalazła się w zwartym tekście, w narracji. Yy, mianowicie, yy, proszę, siódmy rozdział, druga księga Samuela, yy, rozdział yy, siódmy, wersety od czternastego. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami ludzkich synów, i ciosami synów ludzkich. Lecz mu nie cofnę mojej życzliwości, jak cofną Saulowi, twojemu poprzednikowi, którego opuściłem. I tutaj najważniejsza, najważniejsza część. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Wiadomo, że z ludzkiego punktu widzenia jest to niemożliwe. Dopiero przyjście Pana Jezusa, Syna Bożego, właśnie stanowi wypełnienie tego jednego z ważniejszych, a właściwie może nawet najważniejszego proroctwa Starego Testamentu. Jeszcze tutaj proszę Państwa przygotowałem, no, ale tu już nie ma czasu, bo tu miałem taki wykład, który zajął praktycznie godzinę zegarową. Mianowicie o relacji kantyku Maryi, pieśni Maryi, magnifikat, w odniesieniu do hymnu Anny. To można zobaczyć, było, było to we wrześniu takie spo, było spotkanie Sodalicji Mariańskiej i w ramach tego spotkania miałem, miałem taką prezentację, taki odczyt. Tam rzeczywiście szczegółowo to przedstawiłem. Wystarczy wpisać chyba tam, powiedzmy, moje nazwisko i Sodalicja Mariańska. W każdym razie jest to tekst do oddania, do, do, do znalezienia. To by było dopełnienie tego wykładu. Ale co ciekawe, starają się pokazać, że święty Łukasz, dosłownie jeszcze trzy minuty, dobrze? Święty Łukasz nie tylko wzorował się na kantyku Anny, by oddać pieśń Maryi ale w ogóle na całej historii z tych dwóch pierwszych rozdziałów pierwszej księgi Samuela, czyli na historii Anny i Elkany. I tylko tak dla przykładu, takie waż, ważniejsze rzeczy. Patrząc od strony czysto filologicznej, prawda? jak Łukasz czytał przykładowo ten, ten rozdział o Annie, o narodzinach, o, o tej trosce o, o, o syna, powtarza wręcz frazy, Tuż tu w przekładzie polskim, z księgi Samuela, po wypełnieniu się dni, Anna poczęła i porodziła syna i nazwała imieniem go. Tu już podaję przykład bardzo dokładny, literacki, znaczy przykład dosłowny, imieniem go Samuel, bo uprosiłam go od, od pana. Słowa Gabriela dosłownie są powtórzeniem. Oto poczniesz i porodzisz syna, którego nazwiesz imieniem go Jezus. prawda? Anna wy, mówi, dlaczego takie imię? Bo uprosiłam go od Pana. Archanioł Gabriel również wyjaśnia, dlatego Jezus, czyli Zbawiciel, krótko mówiąc, bo zbawi lud swój od grzechów. Niepłotność Anny kończy się stwierdzeniem i poznał Elkana, Annę, żonę swoją, a Pan na nią wspomniał. Z tym, że owe poznał, to jest taki, nie idiom hebrajski, ale po prostu słowo oznaczające także współżycie. Przykładowo Adam poznał Ewę, ta poczęła, prawda? I tutaj wyjaśniam to, to właśnie zestawienie te, tego tekstu, Pozwala nam dobrze zrozumieć odpowiedź Maryi. Czyli i poznał Elkana Annę, czyli dosłownie współżył z Anną, żoną swoją, a Pan wspomniał na nią i to, i to wspomnienie, prawda, ale patrząc od strony Boga, ale także czysto ludzkiej, ten akt współżycia sprawił, że Anna poczęła. I teraz odpowiedź Maryi, jak to, be, jak to będzie, tu podaję swój przykład tak powiadam bardzo y, dosłowny, jak to będzie, skoro mężczyzny nie znam. Prawda? Czyli to jest prosto powiedziane, nie współżyłam. Prawda? Poczniesz i porodzisz, a ja, y, y, Maria odpowiada, nie współżyłam. Prawda? Wy, wyraźny też y, związek tutaj y, y, y, y, filologiczny, literacki. Anna mówi, jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy, Twojej i wspomnisz na mnie i nie zapomnisz służebnicy Twojej, plus prośba, dasz mi potomka płci męskiej i zapewnienie, yy, prawda, to ja oddam Tobie. Maryja, oto ja służebnica yy, Pana, yy, plus prośba o wypełnienie obietnicy, czyli słowa, niech mi się stanie według słowa Twojego. Wyraźny związek, który, no, patrząc na teksty, nie może być przypadkowy. Tak jeszcze tylko, już chcę, chcę, tylko takie ciekawsze. Przykładowo, Anna jest matką pierwszego proroka, Samuela, prawda? Tak zostaje już, prawda, Samuel jest traktowany jako ostatni sędzia, a pierwszy prorok Izraela, Maryja matka proroka potężnego w słowie i czynie, czyli Jezusa Chrystusa. Samuel ustanawia królestwo ziemskie poprzez namaszczenie Saula, następnie Dawida. Jezus ustanawia królestwo Boże, prawda? I tych wątków, proszę Państwa, mam tu wypisanych zaraz od A, bo tu literkami, do N, czyli na pewno powyżej 10, gdzieś około 14, Gdzieś około 15 takich wspólnych motywów, które przy tej ilości już nie mogą być dziełem przypadku, tylko zamierzonym, prawda, takie zamierzonym dziełem literackim w przypadku Świętego Łukasza, który czytając ten pierwszy, drugi rozdział odwzorowuje scenę zwiastowań, scenę zwiastowania, scenę narodzenia i jednocześnie prawda, kończy. Jak się kończy pieśń, to, to, to wydarzenie pieśnią Anny, tak też na koniec mamy pieśń Maryi. Dobrze, to dziękuję bardzo. Po ponad roku zakończyliśmy wybrane, przecież taki jest tytuł tego, tych spotkań, wybrane tematy historii deuteronomistycznej od kolejnego od następnego spotkania, naszego spotkania przechodzimy do dzieła kronikarskiego, a więc zachęcam do lektury ksiąg, ksiąg kronik. Dziękuję bardzo.